Drugi Tymoteusza, rozdział czwarty. Ja tedy zaklinam Cię przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych, na Jego pojawienie się i Jego Królestwo. Opowiadaj słowo, nalegaj w dogodnym i niedogodnym czasie. Karć, grom, napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką. Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, Ale według swoich upodobań, Gdyż uszy ich świeżbią, Zgromadzą sobie swoich nauczycieli I odwrócą słuch od prawdy, A zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujnym we wszystkim. Cierp, wykonuj dzieło ewangelisty, Spełniaj służbę swoją, Albowiem już wkrótce będę złożony na ofiarę I czas mego zgonu nadszedł. Dobry bój bojowałem, Biegu dokonałem, Wiarę zachowałem. Odtąd przeznaczony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi w on dzień da Pan Sędzia Sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Staraj się przyjść do mnie prędko. Albowiem Demas, umiłowawszy ten świat, opuścił mię i poszedł do Tesalonik. Krescen zaś do Galacji, a Tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Marka weź i przyprowadź ze sobą, bo mi jest bardzo pożyteczny do posługiwania. A Tychikusa posłałem do Efezu. Opończę, którą zostawiłem w troadzie u Karpusa, gdy przyjdziesz, przynieść z sobą, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Kotlasz wiele mi złego wyrządził, ale Pan mu odda według uczynków jego. Ty również jego się strzesz, albowiem bardzo się sprzeciwiał słowom naszym. W mojej pierwszej obronie nikt przy mnie nie stał, ale mię wszyscy opuścili, niech im to nie będzie poczytane. Lecz Pan przy mnie stał i umocnił mnie, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie i żeby je słyszeli wszyscy poganie. I zostałem wyrwany z paszczenki lwiej. I wyrwie mnie Pan z każdej sprawy złej i zachowa do królestwa swego niebieskiego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrów Pryscyllę i Akwillę i dom Onezyfora. Erast został w Koryncie, a Trofima zostawiłem w Milecie Chorego. Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają Cię Eubulus i Pudens i Linus i Klaudia i wszyscy bracia. Pan Jezus niech będzie z Duchem Twoim. Łaska Boża niech będzie z Wami. Amen.